witajcie słuchacze podcastu wakacyjnego w kolejnym odcinku yy, i mówi do was wkurzony Krzyszman. Znaczy może nie tyle wkurzony Krzyszman, co niezadowolony Krzyszman. Yy, dlatego, że przed chwilą nagrałem 7-minutowy odcinek yy, i się okazało, że z 7-minutowego odcinka zapisało się tylko 36 sekund. Nie wiem dlaczego, ale przypuszczam, że jest tego, to jest wina złego stanu baterii yy, mojego dyktafonu, którą miałem zmienić od dobrych kilku dni, no, ale jeszcze tych tafon nie padał, więc, yy, więc, yy, więc, yy, więc, więc, więc sobie to baterię trzymałem, ale zmieniłem baterię i teraz powinno być wszystko dobrze. Więc będę się starał powiedzieć dokładnie to samo, co powiedziałem w poprzednim odcinku, żeby odcinek nie był za długi i żeby też nie było za nudno. Więc może zaczniemy od pierwszego. Dlaczego odcinki się nie ukazują? Bo podcast wakacyjny miał dwa założenia, dwa bardzo ważne założenia. Pierwsze założenie to było takie, że raz, każdy odcinek miało zaczynać intro śpiewane przez zespół Truba menduży. Niestety tak nie było. Nie każdy odcinek y, zaczyna się od intro Truba Krzyszmendurzy, jak na przykład ten odcinek. Ale walić to, przecież intro nie jest najważniejsze w tym całym podcaście. Było też drugie. Podcast miał się ukazać w miarę codziennie. I co się, okazuje, co się okazuje? Że się tak nie ukazuje. No ale to już zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Dlaczego tak jest, że nie chcę nagrywać? Otóż ja chcę nagrywać. I codziennie właściwie coś nagrywam. Ale żeby się zmusić, żeby to wrzucić w ogóle na archiwork, to jest dla mnie coś straszne. I po, prostu tak, I po prostu tak nie robię, więc, więc, więc, więc, więc więc dlatego odcinki są tak często, jak są. Nieważne, i tak 10 odcinków jak na jeden miesiąc to jest dobry wynik. Ba, nawet 11. Nie no dobra, 10 odcinków jak na jeden miesiąc to nie jest wcale tak najgorzej, więc już wam rozwiewam, dlaczego tak się okazało, jak się, jak się okazało. Dobrze, więc teraz druga rzecz. Nie będziecie mnie słyszeć przez dwa tygodnie teraz, nie będziecie mnie słyszeć dlatego, że wyjeżdżam. Wyjeżdżam do moich dziadków i tutaj jest Jeden tydzień będę, będę u dziadków w Piliźnie, w takim polskim Piliźnie, nie w takim czeskim i w drugi dzień będę w Krakowie, w którym spotkam się z kilkoma podcasterami może, albo z osobami, które zajmują się podcastingiem. Pierwszy to będzie Bajditer, jest to słuchacz podcastów, którego może zna się, ja może nie, nie wiem, na afterparty często jest. Jest to może nie tyle podcaster, chociaż może też zalicza się do podcasterów, no bo prowadzi audycję geek Cloud. Yy, znaczy, nie jest tam zawsze, ale czasami tam jest. Prowadzi audycję GeekCloud albo też audycje mobilnych, nie wiem w którym on tam występuje i czasami go tam możecie usłyszeć więc, więc to się też ukazuje w formie podcastów, więc nie wiem czy to się zalicza, czy może nie będzie też spotkanie z Markiem i Martą z podcastu małżeńskiego na marekmarta.blogspot.com więc z tego na pewno będzie odcinek i będzie jeszcze możliwe, że będzie odcinek z, z kimś, kto może się stanie podcasterem, podesłano, jest to dziewczyna przez Jacka Kuchmistrza, może się tak stanie że z nią się też spotkam. No i właśnie to będzie, to będę robił w Krakowie. W Krakowie też mam zamiar oglądać, yy, oglądać sobie w plazie, bo do plazy ma moja siostra darmowy biletę yy, Genezę Planety Maurgo. Właśnie dlatego, kurde, co tu takie zakłócenie czasami, nie wiem, może trzeba mikrofon jakoś tak zrobić. Nieważne w plazie, właśnie są darmowe bilety, w plazie moja siostra ma darmowe bilety, no i wykorzystam je na Planetę Małp właśnie dla tej, na genezę Planety Małp, właśnie dlatego oglądam sobie te wszystkie filmy po kolei, bo chcę ten film zobaczyć. I tak myślę, że film będzie zły, no ale po prostu lubię tą historię, więc zobaczymy całą planetę Małp. Do końca cyklu mi dostała książka, którą będę czytał najprawdopodobniej u babci i zleci mi w jeden wieczór. Później będzie też, yy, będzie też film yy, Wojna o Planetę albo Bitwa. I będzie też film yy, Będzie też film Będzie też film ma z 2001 roku, który też obejrzał babci. Yy, tak, powiedziałem, że tyle rzeczy będę robił w Krakowie, ale nie powiedziałem co będę robił w Piźnie. No, w Piźnie takiego zakresu już nie mamy. Nie mamy przede wszystkim internetu, więc nie ma co robić. Yy, będę grał pewnie na komputerze w Angry Birds. Będę też, będę też czytał książki. Będę grał na gitarze, bo gitarę też ze sobą biorę. I będę jeździł na rowerze, bo nie wiem, nie, mówiłem to. Dostałem nowy rower, yy, będę tam na nim jeździł trochę, bo trzeba się nacieszyć. No i myślę, że jak już Przyjadę do Siemianowic, to rower ten nowy będzie tam na mnie czekał już, bo zostanie przewieziony do Siemianowic. Tak. Co dalej, co dalej, co dalej? Jeszcze chciałem powiedzieć coś o tym, co się dzieje z Archivorg. Otóż mam pewien problem i to wcale nie mały z mojego punktu widzenia. Kiedy doszedłem do wniosku, że Archivorg czasami mnie nie zadowala, czyli że pliki znikają nagle, ale to można poprawić, jeśli się co miesiąc sprawdza, czy coś przypadkiem nie znikło, to to akurat można poprawić. Jest też, jest też, jest też taki Problem, o przepraszam, bo jestem wołany, za chwilkę wrócę do Was. Dobra, już wróciłem. Yy, dla Was to była oczywiście sekundka. Dla mnie około 10 minut. Dobrze, więc może naświetlę Wam tą sprawę jeszcze raz. Tak, wiem, że to jest bardzo nieprofesjonalne, ale dobrze, więc yy, tak jak już mówiłem, w Archiv.org zauważyłem pewien problem. Otóż, kiedy wyrzucałem tam pliki, wiecie jaka jest procedura, najpierw wrzucacie plik na to. Ten plik się ładuje, a Wy przy, przy tym opisujecie go, czyli tam nazwę wpisujecie, opis jego autora, yy, tagi, po jakich można do, rozpoznać tego ten plik właśnie potem i dajecie, żeby utworzyło stronę tego pliku. I kiedy ta strona się tworzy, ja mam właśnie problem. Często mam tak, że to się ładuje i ładuje, ładuje. Zresztą miałem tak, że 9-megabajtowy plik ładował się już godzinę no i się nie załadował. No to to już jest przegięcie. I właśnie to mnie skłoniło, żeby, żeby przejść na Dropboxa. Na Dropboxie mam 2,5 giga i tam, tam trzymam pliki. Podcast wakacyjny muszę trzymać na Archiv.org. Tutaj nie miałem jednak zbytnich problemów. Ale ma, niektórzy moi słuchacze mają problemy z Dropboxem. Dlaczego tak jest? Znaczy, na czym te problemy polegają? Polegają problemy na tym, że nie mogą ściągnąć plików. Czyli na przykład pojawia się nowy odcinek, a tu song, nie można ściągnąć pliku. No i co się dzieje wtedy? No Wtedy nie słuchają jaskini głupoty i to jest lepiej chyba, żebym ja się pomęczył z tym, niżeli żebym jeżeli, żeby słuchacze mnie nie, nie, nie mogli słuchać, więc może znacie jakiś pro, pomysł, żeby yy, to naprawić, jeżeli macie jakieś pomysły, to naprawdę bardzo prosiłbym o kontakt, o kontakt. jeżeli nie, to będę się trudził. W ogóle macie takie problemy ci, którzy używają archiwork? No bo nie wiem, nie wiem. Chyba ludzie nie mają takich problemów, tylko ja się taki udałem. Dobra, nic. Ja się będę już z Wami żegnał. Krótki, siedmiominutowy odcinek. Do zobaczenia za dwa, dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu wakacyjnego. Na razie. Cześć. Mówił Krzyszman. Zapraszam do słuchania podcastu wakacyjnego i Jaskini głupoty na Jaskinia.co.cc. Cześć.